Ćwiczenia. Przetłumacz zdania z języka polskiego na język niemiecki. Po sygnale usłyszysz poprawną odpowiedź. I jeszcze studiuję. Ich studiere noch. Mam prawo jazdy. Mam wiele pomysłów. Ich habe viele Ideen. Jestem przyjazna, odpowiedzialna, komunikatywna i bardzo kreatywna. Ich bin freundlich, verantwortlich, kommunikativ und sehr kreativ. Jakie masz doświadczenie? Welche Erfahrungen hast du?